Największy silos marki Agremo ma ponad 1000 ton. Moim rozmówcą jest pan Uriasz Mirowski z firmy Agremo. Panie Uriaszu, ponad 1000 ton. Jak duże gospodarstwo musi być, żeby taki silos się przydał? Ile tam musi być tych sztuk bydła? Oj, to nie da się tak tego jednoznacznie powiedzieć, bo to jest największy silos z lejem sypowym, on ma pojemność ponad 1000 ton, ponad 1300 metrów sześciennych, natomiast to jak duży magazyn potrzebujemy zależy od wielu czynników, nie tylko od areału, no bo w zasadzie może być firma, która w ogóle nie ma pola, natomiast zajmuje się na przykład obrotem zbożem, prawda, skupuje, sprzedaje, no więc tą bazę magazynową jakby tworzy pod swoje indywidualne potrzeby. No Czyli i mimo... tylko pod przechowywanie, a nie pod skarmianie swojego bydła? Tak, no podskarmianie konfiguruje się zupełnie inne zestawy oparte o silosy paszowe bądź magazyny, które są skonfigurowane razem z mieszalnią pasz. Więc to jest trochę bardziej skomplikowane. No, tak jak mówię, biorąc pod uwagę cały typo szereg oferowanych przez nas silosów, zarówno lejowych, jak i płaskodennych, w zasadzie każde gospodarstwo możemy optymalnie wyposażyć w bazę magazynową. A najmniejszy silos jaki macie? O najmniejszy to około 4 ton chyba, ma bodajże 5 metrów sześciennych. Jakimi kryteriami powinien się rolnik kierować? Co powinien brać pod uwagę, gdy planuje tego typu inwestycje jak silos łącznie z całym oprzyrządowaniem? No przede wszystkim musi sobie odpowiedzieć na pytanie ile zboża rocznie będzie chciał składować. To jest podstawowa sprawa, jeśli chodzi o magazyn. Będzie musiał również wiedzieć, jakiego to będą gatunki zboża. Jakiego gatunki, jakie gatunki zboża, bo może to być jeden rodzaj, ktoś nastawia się tylko na kukurydzę, bądź tylko na rzepak. No, a może to być gospodarstwo, które no, ma w swoim areale zarówno rzepak, jak i pszenicę, jak i kukurydzę, żyto, jęczmień, więc ta struktura przestrzeni magazynowej wygląda wtedy inaczej. To wszystko możemy indywidualnie dopasować. Co do kukurydzy, jakie parametry silosów są istotne? Kukurydza jest dosyć trudnym surowcem, jeśli chodzi o suszenie na przykład i przechowywanie. Jeżeli planujemy składować kukurydzę, no to warto pomyśleć o systemie pomiaru temperatury, żeby monitorować jej stan. A wilgotności? Wilgotności również, natomiast to robi się już indywidualnie, pobierając próbkę ze zbiornika. Warto pomyśleć o systemie przewietrzania ziarna, no bo często ziarno, które po suszarni trafia na magazyn ma dość wysoką temperaturę, mimo że suszarnia oczywiście jest w stanie tą temperaturę zbić do optymalnej, no to jednak taki system wentylacji jest jednak wskazany po to, żeby w dowolnym momencie można było zimnym, przedmuchać zimnym powietrzem raz. przedmuchać zawartość. A jak to u Was jest rozwiązane? U nas silos jest wyposażony w taki specjalny kolektor nadmuchowy, który widać zresztą tutaj. Czyli to jest ten element okrągły pod silosem? To jest okrągły tak? element pod silosem, on jest zamontowany w leju, wyposażony jest w kształtkę przyłączeniową pod wentylator. Mamy też trochę inną konstrukcję dachu, bo ona musi umożliwić odprowadzenie nadmiaru powietrza i wilgoci z powrotem do atmosfery. No Czyli więc dziurawy taki... dach w pewnym sensie. No w pewnym sensie troszeczkę dziurawy, aczkolwiek nie na tyle dziurawy, żeby groziło to zalaniem ziarna. Przez deszczówkę Przez na przykład. Deszczówkę, tak. Czyli tutaj podprowadzamy to powietrze i to powietrze po prostu jest wdmuchiwane pomiędzy składowane nasiona. Tak jest. No tak w skrócie może to powiedzieć. A jakie wyzwania w przypadku składowania tradycyjnych zbóż? W zasadzie te same, bo. Yy... Każde ziarno ma pewne określone parametry przechowywania i te parametry musimy zabezpieczyć. Także systemy monitorowania tego, co dzieje się z ziarnem, czyli temperatury, wilgotności są wskazane zawsze. System przewietrzania ziarna zamontowany w silosie również pomaga nam pewną stabilność tych parametrów utrzymać. Natomiast w przypadku silosów lejowych fajne jest jeszcze to, że możemy tym zbożem obrócić, czyli z jednej strony wysypać je dołem, wsypać je ponownie górą. To jest bardzo dobra forma wentylacji, ponieważ bardzo małymi porcjami poprzez podnośnik kubełkowy to ziarno jest pobierane i z powrotem zasypywane do tego samego bądź innego zbiornika. Bo przy okazji się miesza też. Przy okazji też się trochę miesza, natomiast to jest rozwiązanie, które, na które pozwalają tylko silosy zlejem sypowym, typu ZL. Wspomniał Pan o pomiarze parametrów temperatury, wilgotności. Jeśli chodzi o temperaturę, to rozumiem, że są czujniki po prostu umieszczone i co na komputerze, to możemy sobie obejrzeć wszystko? Oj, tu wariantów jest bardzo wiele. W tej chwili jest to już tak zaawansowane technicznie, że możemy w zasadzie odszytywać to na smartfonie, na laptopie, na tablecie w domu. Łączność jest bezprzewodowa poprzez sieć internet. No możemy to również takim prostszym układem odczytywać specjalnym miernikiem, który podpinamy do wtyczki umieszczonej gdzieś tam w pobliżu zbiornika, tu rozwiązań jest bardzo dużo, no w zależności od zasobności portfela klienta i, i potrzeb. A jeśli chodzi o pomiar wilgotności, wspomniał Pan, że trzeba pobrać próbkę. Czyli to z różnych poziomów pobieramy, czy z jednego poziomu? Jak to, się, jak to technicznie zrobić, żeby ten pomiar był wiarygodny? Bo przecież wiadomo, że inna będzie wilgotność na dole, a na u góry. No w zasadzie powinna być taka sama i na dole, i na górze. Ale może się zdać, że będzie inna wskutek warunków naturalnych to wtedy taki sygnał mamy już po pomiarze temperatury. Jeżeli mamy różne temperatury na poszczególnych poziomach tak, zbiornika, no to wtedy jest to sygnał, że już coś niedobrego się dzieje. Natomiast próbkę do, do zbadania wilgotności pobieramy na dole, przy zasuwie bądź na jakimś elemencie ciągu technologicznego, czyli gdzieś przy podnośniku kubełkowym czyli tam, przy gdzie redlerze, łatwo ślimatu, tam gdzie ją łatwo pobrać, tam gdzie zainstalujemy próbnik do pobierania. I ostatnia sprawa przez tutaj i kryzys na wschodzie, i przez to, że nowy, nowa perspektywa, Dyrektywa finansowa unijna jeszcze nie weszła. Różne sektory rolnictwa no, cierpią w mniejszym lub większym stopniu. Czy sprzedaż silosów ucierpiała wskutek tych okoliczności, czy też nie miało to większego wpływu na Wasz rynek? W tym roku nie miało, w zeszłym roku też nie, natomiast nie wiemy jak będzie to wyglądało w przyszłym roku. Myślę, że to jeszcze też będzie niezauważalne, dlatego że ruszy finansowanie wniosków, które były składane w tym roku. Więc przyszły rok powinien, myślę, jeszcze wyglądać dobrze, jeśli chodzi o sprzedaż i budowę magazynów zbożowych. Co będzie dalej, co będzie po 2015 roku, kiedy skończą się środki unijne, no to nie wiemy, jak wtedy zareaguje rynek. No trudno to przewidywać. Myślę, że przyszły rok nie wygląda najgorzej.